This is tape number 4003. Derek Prince, speaks on the subject effective Derek Prince mówi na temat efektywna modlitwa. This message is entitled Fasting Precipitates God's Latter Rain. To ma tytuł post przyspiesza wylanie późnego Bożego deszczu. I want to recapitulate o którym już mówiliśmy. In our first study w naszym pierwszym studium założyliśmy fundament podstawowy, że Bóg pragnie słuchać i wysłuchiwać wszystkich naszych modlitw. Nie modlimy się do Boga, który jest chwiejny lub niechętny. Bóg pragnie, abyśmy się modlili i zdobywali to, co się modlimy. Także powiedzieliśmy o siedmiu podstawowych warunkach, które Boże Słowo objawia odnośnie modlitwy, która jest efektywna. I chcę podać Wam listę siedmiu warunków, przez które w szczegółach nie przejdziemy. Po pierwsze, musimy modlić się w imieniu Jezusa. Nie ma żadnego innego dostępu do Boga. Po drugie, przychodzimy z chwałą i dziękczynieniem. To jest sposób wejścia do Bożej obecności. Po trzecie, przychodzimy bez potępienia, odważnie. Po czwarte, nasze motywy muszą być właściwe. Wielkim motywem modlitwy jest chwała Boża. Po piąte, nasze relacje muszą być właściwe. Kiedy stoimy i modlimy się, jak Jezus powiedział, przebaczajmy, jeżeli. Mamy coś przeciwko komukolwiek. Po szóste, potrzebujemy wprowadzenia i mocy Ducha Świętego. On jest tym, który został zesłany, aby pomóc nam w naszej niemocy i niezdolności do właściwej modlitwy. Bóg posłał nam Ducha Świętego, Pocieszyciela i naszego pomocnika. I po siódme, musimy modlić się zgodnie z wolą Bożą, objawioną w Bożym Słowie. I jeżeli to razem wszystko połączymy, jest to działanie Bożego Ducha i Bożego Słowa. I prowadzi nas to do tego, co ja nazwałem symfonią modlitewną, w której Duch Święty jest dyrygentem, Słowo Boże jest partyturą, a ludzie modlący się są orkiestrą która działa w jedności i w harmonii pod kierownictwem dyrygenta, który interpretuje partytury dyrygentem jest Duch Święty partyturą jest Boża, Boże Słowo Boża Wola objawione w Jego Słowie i orkiestrą są dwaj, trzej lub więcej ludzi zgromadzeni razem w Duchu Świętym w imieniu Jezusa w jedności grające ty, tymi samymi akordami według objawionej woli Bożej Jezus powiedział, jeżeli dwóch lub trzech z Was zgodzi się będzie to harmonia i symfonia będzie jedność jedność w jakiejkolwiek sprawie o którą poprosicie to się dla Was stanie i dalej studium Ostatnim wzięliśmy parę fragmentów pisma jako partyturę i rozważaliśmy, jak możemy być złączeni w harmonii modląc się według tych fragmentów pisma. I naprawdę centralną myślą było, że jest to odpowiedzialność chrześcijan, by modlili się o rząd w ich narodach. A special way of illustrating jest szczególny sposób ilustracji tego który chcę Wam powiedzieć pokrótce i jak powiedziałem ten pierwszy werset początkowy werset to jest pierwszy list do Tymoteusza drugi rozdział wersety 1-4 to jest początek tej partytury the statement is, we i stwierdzenie brzmi Modlimy się codziennie o nasz rząd. Normalnie w rodzinie mojej dwa razy dziennie modlimy się o rząd w tym narodzie. Co najmniej dwa razy. Gdyż ja wierzę, że tak uczy Boże Słowo. Modlimy się najpierw o wszystkich, którzy mają władzę. O co się modlimy? O dobry rząd. I odkryliśmy z pisma, że dobry rząd jest wolą Bożą jeżeli prosimy o cokolwiek zgodnie z Bożą wolą, Bóg nas słyszy i wiemy, że wysłuchał prośby. I mamy to, o co prosiliśmy. Więc odpowiedzialność za zapewnienie nam dobrego rządu spoczywa nie na tym rządzie, ale na wierzących, którzy się modlą. I zamiast krytykować rząd, co właściwie udowadnia nasz brak modlitwy, to, że zawodzimy jako ludzie modlitwy. Powinniśmy modlić się o rząd to i nie krytykować, to będzie the to co będzie lepsze. To właściwie naprawdę był temat ostatniego studium. Teraz chcę iść dalej w tym temacie efektywnej modlitwy today. dzisiaj. I, I chcę otworzyć taką, taką myślą z, z 36. rozdziału Księgi Ezechiela. Otwórzcie swoje Biblię. 36. rozdział proroka Ezechiela. Ostatni fragment z tego 36. rozdziału zawiera obietnicę Bożą odnowy Izraela w ich własnej ziemi i w ich własnym dziedzictwie. Teraz ja nie mówię na temat odnowy Izraela konkretnie ale już zaznaczyłem wiele razy że Bóg podobne odnowienie wypracowuje pomiędzy dwoma Jego ludami narodowe odnowienie Izraela drzewo figowe i duchowe odnowienie Kościoła winnica tak jak mówi o tym księga Joela jest wiele rzeczy w naturalnym odnowieniu Izraela, które są przykładami i wzorcami dla duchowej odnowy w Kościele. Muszę Wam powiedzieć, tak jak powiedziałem, do, tak jak powiedziałem do grupy w ratuszu, do której, której przemawiałem dzisiaj wcześniej, przypuszczalnie. Największym obiektywnym dowodem tego, że Biblia jest księgą, na której warto polegać i współczesną księgą, jest fakt, że Bóg odnawia Izrael w ich własnej ziemi. Jeżeli nie byłoby żadnego odnawienia Izraela, moglibyśmy wziąć nasze Biblię i wyrzucić je jako bezwartościowe księgi, na których nie warto polegać. Ponieważ cała Biblia poświęcona jest faktowi, że Bóg odnowi Izrael z ich ziemi. I ten fakt ma miejsce. I dla każdej inteligentnej osoby powinien to być dowód, że Biblia nie jest przygotowana, że jest... Współczesną księgą, na której można polegać Która wciąż stosuje się do sytuacji w naszym dzisiejszym świecie Teraz chcę wziąć zasadę Objawioną tutaj w 36 rozdziale Ezechiela Odnośnie narodowego odnowienia Izraela I chcę podać zastosowanie Dotyczące Bożego celu dla Kościoła jeżeli czytacie to proroctwo, od wersetu 24 do wersetu 30, jeżeli możecie to policzyć, ja nie radzę, żebyście to teraz robili, zorientujecie się, że Bóg mówi 17 razy w tych wersetach, to jest w 7 wersetach, ja zrobię pewne rzeczy dla do domu Izraela i stwierdzę to bez żadnych dodatkowych wymagań. Już powiedział w wersecie 22 Ja nie działam ze względu na was domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię. Innymi słowy, nic w Izraelu nie ma takiego, co zasługuje na Bożą interwencję, ale to Boża wierność, Jego obietnice i Jego zainteresowanie, troska o chwałę Jego własnego imienia, które powodują, że On w ten sposób interweniuje. Mówiąc to, stwierdza 17 razy, co zrobi dla nich. I pokrótce werset 22. Właściwie nie musimy czytać więcej niż dwa pierwsze wersety tego fragmentu. Werset 24 i 25. I zabiorę was spośród narodów pogańskich i zgromadzę was ze wszystkich ziem krajów i sprowadzę was do waszej ziemi. Trzy razy zrobię to w tym wersecie. Dalej, werset 25 i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszelkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów Dwa razy uczynię coś w tym wersocie. Jeżeli będziecie szli dalej, zorientujecie się, że ich jest 17 tych słów. Więc jest to suwerenna interwencja Boża dla Izraela, która nie jest im dana ze względu na ich zasługi lub zdolności osiągnięcia, ale jest to spowodowane Bożą wiernością Jego przymierzu i obietnicą i spowodowane Bożym zainteresowaniem w objawieniu się chwały Jego świętego imienia. Teraz chcę, żebyście czytali dalej do wersetu 37, gdzie Bóg mówi, Tak, mówi Wszechmocny Pan, o to jeszcze dam się uprosić domowi izraelskiemu, aby mu czynić. Bóg powiedział nam, co zrobi. I mówi, bez zarunku, prophecy, Kiedy dochodzimy do końca tego wielkiego proroctwa, mówi I potem będę wymagał od domu izraelskiego żeby mnie szukali hebrajskie słowo mówi żeby szukali Boga z wielką gorliwością. Żeby szukali Boga z wielką gorliwością. Aby szukali mnie z wielką gorliwością, abym to dla nich mógł zrobić. I to daje nam zasady Bożego odniesienia się do Jego ludu. Już powiedziałem w zdaniu, które wydaje mi się, że dał mi Duch Święty. Purpose, Boży cel response, powoduje, że człowiek odpowiada w oparciu o wolną wolę zgodnie z Bożą wiedzą, którą Bóg miał od początku. Bóg mówi, że w pewnym okresie czasu uczyni to dla domu Izraela. Nie dlatego, że na to zasługują, ale ponieważ jest on łaskawie wierny i mówi dokładnie, co uczyni. Ale mówi, Ostatecznie, kiedy zobaczycie, że będę w ten sposób interweniował w imieniu Waszym, zobaczycie, że moje obietnice się spełniają, to ja oczekuję odpowiedzi od Was. Na podstawie Waszej wolnej woli oczekuję, że powrócicie do mnie w pokorze, w pokucie i będziecie szukać mnie gorliwie w modlitwach, dla spełnienia tego, co obiecałem i dla spełnienia tego, co widzicie, że już zaczyna mieć miejsce. Innymi słowy, kiedy Bóg zaczyna suwerennie własne działać w imieniu swego ludu w oparciu o wielkie obietnice Jego Słowa, i kiedy Boży ludzie zaczynają widzieć, że te słowa się spełniają, nie będziemy siedzieć tylko w ławkach i nie będziemy myśleć, no takie to fajne. Patrzcie, co Bóg robi. To nie jest odpowiedź, której Bóg wymaga. Odpowiedź jest taka, Bóg się porusza w naszym imieniu. Szukajmy Go z całego serca, aby mógł dopełnić to dobre słowo, które obiecał. Widzicie? Widzicie, łaska Boża, wierność Boża, prowokuje odpowiedź w oparciu o ludzką, wolną wolę, aby zwrócić się do Boga i szukać Go gorliwie, bardzo gorliwie. Innymi słowy, objawienia i obietnice Bożego Słowa nie są wymówką dla Duchowego, duchowej obojętności i lenistwa, us, ale prowokują nas do nowej gorliwości duchowej i szukania Boga. Like Czy słyszeliście kiedyś, jak ludzie mówili o Bożym Uzdrowieniu w taki sposób? Well, o! Heal, heal jeżeli to będzie Boża Wola, to on mnie uzdrowi. Słyszeliście, jak ludzie tak mówili? To jest najdalej, jak możemy być od woli Bożej W ogóle najdalej jeżeli Bóg powiedział, że jest Jego wolą, żeby Ciebie uzdrowić, jeżeli dał Cię obietnicę uzdrowienia, to nie jest dla Ciebie powód do wymówki, aby siadł sobie spokojnie i mówił, no jeżeli to jest wola Boża, to mnie uzdrowi. On to That zrobi mimo wszystko. To nie jest właściwa odpowiedź. Odpowiedzią jest, Boże, jeśli Ty obiecałeś, Panie, będę Ci dziękował i szukał Cię z całego serca, aby to, co Ty obiecałeś, spełniło się. To jest odpowiedź, której pragnie Bóg. Kiedy On porusza się w swojej wierności, aby wypełnić obietnicę swojej łaski w imieniu tego ludu. I to się stosuje nie tylko do Izraela, ale do Kościoła. Jest to zastosowanie dla Kościoła, i to zastosowanie chcę teraz rozważać. Musimy siebie samych spytać, jaki jest Boży cel dla nas. Teraz mówię o wierzących w Kościele Jezusa Chrystusa. Pozostawmy Izrael na boku. Co Bóg objawił, co ma zamiar uczynić i w jakim celu mamy Go szukać, aby zobaczyć, co On czyni w tym czasie, dla Kościoła i mówię, że możemy wziąć dwa fragmenty Pisma pierwszy to jest Dzieje Apostolskie, drugi rozdział werset 17 gdzie mamy Boże Słowo głoszące, co On uczyni dla swojego ludu w ostatecznych czasach i mówi tak, tak się stanie w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha Mego na wszelkie ciało. Synowie Twoje i córki Twoje będą prorokować, młodzieńcy będą widzieli wizję, a starcy będą śnili sny. Teraz Bóg, dzięki Bogu, że nie mówi, jeżeli Kościół się zjednoczy, albo jeżeli teologia się będzie zgadzała, albo jeżeli biskupi pozwolą, to ja wyleję mojego ducha, bo to by się nigdy nie stało. Bóg mówi, nieważne co się stanie, ja to zrobię. To jest moja suwerenna łaska. To jest moja interwencja, którą już obiecałem mojemu ludowi i przeznaczyłem dla nich i ja wyleję mojego ducha na wszelkie ciało nowe i córki wasze będą prowokować. Młodzieńcy będą mieli wizję, a starcy będą mieli sny. Kiedy Piotr powiedział to w dniu Pięćdziesiątnicy, połączył to bezpośrednio z obietnicą Joela odnośnie odnowienia Bożego Ludu w ostatecznych czasach. Dzieja postawki 2,17 jest to cytat z Ksiągi Joela, rozdział 2, werset 8. I wierzę, że jeżeli otworzysz Biblię w Księdze Joela w drugim rozdziale i spojrzysz w werset piąty tam jest kluczowy werset, który opisuje co Bóg czyni wylewając Ducha Świętego Bóg mówi Księga Joela 2.25 w połączeniu z tym wylaniem Ducha Świętego i wynagrodzę Wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moja wielka armia, którą na Was wyprawiłem. I wierzę, że kluczowe słowo to jest odnowienie jest narodowe odnowienie Izraela i duchowe odnowienie Kościoła. Więc Boży cel w obecnym czasie objawiony w Piśmie jest to odnowienie Jego ludu poprzez wylanego ducha. Dzieje apostolskie 2,17 Wyleje mego ducha Joel 2,25 odnowie. W porządku? Widzimy, że to się dzieje. W czasie dwóch lub dwóch i pół roku, od lutego 1967 roku do jakiegoś okresu w 1969 roku, liczba rzymskich katolików, którzy przyjęli chrzest w Duchu Świętym poprzez jedną interwencję Bożą wzrosła od dwóch osób do więcej niż 30 tysięcy. To jest więcej niż tysiąc razy. To jest suwerenna Boża interwencja. To nie jest coś, za co jakiś człowiek może wziąć kredyt to nie jest dlatego, że jest, mamy takich świetnych kaznodziejów albo takich świetnych nauczycieli biblijnych po prostu widzimy rezultaty za które żaden człowiek nie może wziąć sobie kredytu jest to Boża wierność Jego słowo. ja wyleję ducha mojego na wszelkie ciało niektórzy zastanawiają się jakie będą ograniczenia tego wylania ducha świętego czy luterani to otrzymają? Well, is, Odpowiedź brzmi: luterani mają ciała. Bogu. Respects, mogą się flesh. różnić od nas w jakimś sensie, ale mają ciała. Czy well, Żydzi to przyjmą? Żydzi mają ciała. A co z rzymskimi well, katolikami? Oni też mają ciała. God, Bóg mówi. Wszelkie ciało, każda sekcja rasy ludzkiej, bez wyjątku, będzie doświadczała wylania Ducha Świętego w czasach ostatecznych. Teraz, co jest naszą odpowiedzią? na ten Boży Ruch. Bóg mówi do, do Izraela, wyprowadzę was spośród pogan i was wprowadzę do własnego waszego kraju. Oczyszczę was z wszelkich grzechów, obmyję was czystą wodą. Oczyszczę was z wszelkiego brudu i z wszelkiego bałwuchwalstwa. Ale mówi, yes, na koniec dom Izraela będzie mnie prosił, abym to zrobił. I podobnie jest napisane o Kościele. Ja wyleję mojego ducha na wszelką sekcję Kościoła. Będzie ogromne ponadnaturalne nawiedzenie, ale Bóg mówi, coś ludzie muszą zrobić. I teraz dochodzimy do tego, jaka jest nasza odpowiedź na poruszenie Bożego Ducha na całej ziemi. I chcę Wam zasugerować, że Bóg wzywa swoich ludzi z nowym jakby naciskiem na modlitwę i post. Wiecie, co to oznacza? Oznacza dobrowolne wyrzeczenie się jedzenia, aby się modlić i aby osiągnąć coś w duchu. I czy wiecie, że jest to objawiona wola Boża dla każdego chrześcijanina, który wyznaje Jezusa? Pokażę Wam to. To jest wola Boża dla nas w tym czasie, kiedy wylany będzie Boży Duch. Teraz weźmy księgę Joela jako wielki szkic tego wylania Ducha Świętego. Jak powiedziałem, ten szkic wyjawiony w księdze Joela jest bardzo prosty. Spustoszenie, odnowa i sąd. Zasadniczo rozdział pierwszy mówi o spustoszeniu. Rozdział drugi kończy się obietnicą odnowienia. Rozdział trzeci zawiera ostrzeżenie o nadchodzącym sądzie. Teraz... Spójrzmy na to, co Bóg wymaga od swoich ludzi, aby byli uwolnieni z tego spustoszenia i weszli w odnowienie. Jeżeli chcecie przejść ze mną do księgi Joela, Joel, pierwszy rozdział, werset 14, Opisawszy w szczegółach spustoszenie. Pan mówi tak. Poświęćcie się i pośćcie. Zawołajcie, zwołajcie uroczyste zgromadzenie. Zgromadźcie starszych i wszystkich mieszkańców kraju w domu Pana Waszego Boga i wołajcie do Pana. Wołajcie do Pana to jest rozpaczliwa, stawienicza modlitwa. I Bóg mówi, połączcie się, pośćcie i módlcie się. Nie prywatnie, ale publicznie, kolektywnie. Poświęćcie swój post. Oddzielcie czas pełnego postu dla Bożego Ludu. Zgromadźcie ludzi Bożych w Domu Bożym. I wtedy wołajcie do Pana. 2, I Księga Joela, drugi rozdział, werset dwunasty, mówi jeszcze raz. Now, tak więc Lord, i teraz, mówi Pan, me, zwróćcie się ku Mnie with all your heart, całym swoim with sercem, with poście, weeping, płaczu i narzekaniu, w wiadaniu. I werset piętnasty Zatrąbcie w trąby na Syjonie Dęcie w trąby jest najbardziej publicznym ogłoszeniem dla Bożego Ludu Dźwięk trąby jest zawsze znaką ostrzeżenia I wzywaniem Bożych ludzi, aby przyszli razem Zatrąbcie na trąbach na Syjonu. Oddzielcie post albo poświęćcie post. Wezwijcie, zbierzcie święte zgromadzenie. Pełne święte zgromadzenie Bożego ludu. Zgromadźcie ludzi. Poświęćcie zgromadzenie. Zgromadźcie starszych. Zgromadźcie dzieci. I te dzieci, które sią jeszcze piersi. I werset 17. Niech kapłani i słudzy, pańscy, zapłaczą pomiędzy przedsionkiem i ołtarzem. Kiedy wszyscy Boży ludzie są tutaj wliczeni, zauważcie, jest szczególny nacisk na liderów położonych. Starsi, usługujący, i kapłani. I to jest jedno miejsce dzisiaj, kościele, gdzie jeżeli mężczyzna chce przewodzić, lepiej niech pójdzie do przodu. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który był duchowym przywódcą w jednym z obszarów świata. On powiedział do mnie, prywatnie, ja muszę biec, aby dorównać ludziom, którym mam przewodzić. I to jest sytuacja w wielu obszarach, gdzie bardzo gorliwi ludzie z laikatu poszli do przodu dalej niż ich oficjalni przywódcy. I chcę Wam rzucić wyzwanie, jeżeli jesteście liderami. Jeżeli jesteś liderem, lepiej prowadź. A prowadzić to oznacza iść na przodzie. Więc, jeżeli jest powołanie do postu z Bożego Słowa, jest szczególny nacisk na kapłanów, usługujących i starszych. Tam oni mają obowiązek, aby przejąć inicjatywę i pokazać prawdziwe przywództwo. Teraz Bóg mówi, jeżeli przejdziemy do obietnicy odnowienia, Joel 2, 28, księga Joela 2.28, Joel czy jesteście ze mną, Joel 2.28, i stanie się potem, will pour out my spirit upon że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Now, says tam, gdzie Joel mówi potem, Piotr Peter says in the last mówi w ostatecznych dniach. To jest wola Boża z przyzwolenia, ponieważ Duch Święty daje nam to zastosowanie. Mówię Wam, ale chcę Wam powiedzieć, że kiedy Piotr powiedział w czasach ostatecznych, to nie odkłada na bok Joelowego stwierdzenia, a potem wyleje mego ducha. Więc, kiedy mówisz, a potem, to musisz powiedzieć, po czym? I odpowiedź brzmi Po tym, kiedy wykonasz to, co Bóg chce Abyś uczynił To, aby, to abyś uczynił to, co jest Bożą wolą Poświęcił swój post Zwołał uroczy, uroczyste zgromadzenie Zwrócił się ku Niemu z całego serca w poście, płaczu i biadaniu I Bóg mówi Tak się stanie Po tym po tym wyleję Ducha na wszelkie ciało. To, co widzieliśmy w tym wylaniu Ducha Świętego jest tylko małym strumyczkiem w porównaniu do tego, co Bóg pragnie i co stwierdził, że uczyni. Ale Bóg mówi teraz. Widzieliście, że działam. Wiecie, że to jest ta godzina, że czas przychodzi, abym wylał mojego ducha. Teraz, mówi, teraz jest to wasza sprawa, abyście odpowiedzieli. Wasza sprawa, abyście weszli do przodu i połączyli się z tym, co robię, aby moje cele dokładnie się spełniły. Co macie zrobić, aby poruszyć moje ramię modlić się i pościć to jest nasza odpowiedź na poruszenie Bożego Ducha modlitwa i post I szczególne podkreślenie tutaj dać w tym studium na temat postu niektórzy chrześcijanie wyobrażają sobie że post jest przedatowany że to się skończyło wraz ze Starym Testamentem coś takiego nic nie może być dalsze od prawdy Post jest częścią pełnego zaopatrzenia Bożego dla Jego wierzących ludzi i jest to duchowa dyscyplina, która nigdy nie została wycofana z Bożego planu dla nas. Spójrzmy teraz na temat postu w połączeniu z odnowieniem. Parę lat temu widziałem, w Bożym Słowie zobaczyłem to, że post jest szczególnie związany z dziełem odnowienia, o którym mówiliśmy już. Bóg mówi, ja odnowię lata, których plony, plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica. Teraz wielki rozdział starotestamentowy Testamentowy mówiący o poście, to jest Księga Izajasza w 58 rozdziale. Nie mamy czasu, aby w szczegółach to rozważać, ale pozwólcie Wam, że Wam zaznaczę, że ten rozdział mówi o dwóch rodzajach postu. W wersecie trzecim do piątego mamy post, który nie jest przyjęty przez Boga, który nie porusza Bożego ramienia i powodem, dlaczego ten post nie jest przyjmowany przez Boga, jest postawa i relacje pomiędzy ludźmi, którzy byli w to zaangażowani. Te postawy nie były właściwe. Wciąż są pełni urazy, Wciąż plotkują, wciąż są chciwi, wciąż są legalistyczni, wciąż są zmysłowi i krytykują innych. Bóg mówi: Jeżeli pościcie macie w duchu tą postawę, nie oczekujcie, że będę słuchał lub wysłucham waszych modlitw. Ale potem, w następnej części tego rozdziału, werset 6 do 12, Bóg daje szkic. Tego, jaki post jest przyjęty dla Niego. I chcę, żebyście ze mną przeszli przez to, kiedy będę czytał te wersety. Nie wchodzę w to w szczegóły, ale chcę, żebyście zwrócili uwagę, jeżeli możecie, na ilość obietnic połączonych z postem, który jest przyjęty przez Boga. Ja nie znam żadnego innego fragmentu Pisma który miałby tak bardzo skondensowaną listę ogromnych obietnic niż te wersety, które będę Wam teraz czytał. Werset szósty. Czy jest? Lecz to jest post, który wybrałem. Że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszczam na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzma. Zauważcie, motyw postu musi być właściwy dać uwolnienie tym, którzy są w opresji, zwi związania. I mówię Wam, że w służbie uwolnienia są ludzie, którzy nigdy nie będą uwolnieni, aż Boży ludzie, Boży usługujący, nie będą modlić się i pościć. Są ci, którzy potrzebują uwolnienia, którzy nigdy go nie dostaną, chyba że ktoś chce zapłacić cenę modlitwy i postu. Dalej werset siódmy, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych bezdomnych nie wyrzucisz z domu, naked, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. To musi być połączenie z aktem normalnej, praktycznej łaski miłosierdzia dla tych, którzy mają potrzeby niektórzy ew ewangeliczni chrześcijanie są tak ewangeliczni że zapomnieli o tym że w Ewangelii jest napisane kochaj bliźniego jak siebie samego a to jest bardzo praktyczna forma miłości, której Bóg żąda Bóg mówi, twoje motywy jeżeli są właściwe twoje relacje i postawy są właściwe Wtedy mówię Ci o tym, jaki post wybrałem i co taki post dla Ciebie uczyni. Werset 8: Wtedy Twoje światło wejdzie jak zorza poranna, przebije się i szybko wytryśnie Twoje zdrowie. Twoja sprawiedliwość pójdzie the przed, the przed Tobą, a chwała Pańska będzie Cię prowadzić lub będzie Twoją tylną strażą. Zauważ werset ósmy i zauważ obietnicę tam. Bardzo blisko tego jest obietnica Księgi Malachiasza IV rozdziału. Wam, którzy boicie się mojego imienia, dla Was powstanie Słońce Sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. To jest obietnica, która stosuje się do tego samego okresu czasu, o którym mówimy. Ci, którzy boją się Bożego imienia, dla nich Słońce Sprawiedliwości wschodzi z uzdrowieniem w swoich skrzydłach. I zauważ, jaki jest sens tej obietnicy w ósmym wersecie. Twoje światło, sprawiedliwość i uzdrowienie. Dwie wielkie rzeczy, które przyszedł Jezus przynieść, syn sprawiedliwości. Są tu zaznaczone: sprawiedliwość i uzdrowienie. Sprawiedliwość dla duszy, uzdrowienie dla ciała. Bóg obiecuje, jeżeli będziemy pościć i szukać go we właściwy sposób, z właściwymi motywami, wtedy przyjdzie światło, sprawiedliwość i uzdrowienie. I werset dziewiąty, drugi werset obietnicy. Izajasz 58, 9 Potem będziesz wołał, a Pan wysłucha, odpowie. Będziesz wołał o pomoc, a odpowie, oto jestem. Bóg będzie dosłownie za Twoimi plecami, aby odpowiedzieć na Twoją modlitwę. Natychmiast do Twojej dyspozycji. Dalej Bóg mówi, aby ostrzegać przed złymi postawami, które nas psują I, i mówi w tym samym wersecie dziewiątym w drugiej części, jeżeli usuniesz pośród siebie jarzmo i szydercze pokazywanie palcem i bezetne mówienie vanity, I phrases, lub mówienie, które jest nicością ja, mówi Bóg, trzy rzeczy dla Ciebie zrobię. To jarzmo to jest legalizm, wskazywanie palcem, krytykowanie a mówienie rzeczy próżnych to jest nieszczerość jeżeli oddasz swój legalizm poddasz się i przestaniesz krytykować innych i przestaniesz być nieszczery wtedy Bóg mówi będę gotowy aby Cię słuchać i jeszcze raz podkreśla potrzebę praktycznego miłosierdzia Werset 10. jeżeli głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionej duszy, dalej jest znowu wielka seria obietnic. Wtedy Twoje światło zajdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. Światło zajmie miejsce ciemności i Pan będzie prowadził cię ciągle i zaspokajał głód Twojej duszy, i będzie dawał tłuszcz twoje, Twoim gościom, i będziesz jak nawodniony ogród, jak źródło wody, którego wody nie wysychają you know, 11, Wiecie, kiedy czytam werset 11 Chcę się dowiedzieć, jak to zdobyć I that, Nie wiem, jak, jak I Wy się z tym czujecie Ale kiedy ja czytam tą serię obietnic says, To coś we mnie mówi Panie, the daj mi pokaż mi drogę, którą mam tam dojść the I droga jest stwierdzona w wersecie 6 Lecz to jest post, który nam upodobanie i możemy tę obietnicę sumować w prowadzeniu, w wskazywaniu kierunku w pozytywnym, jasnym zapewnieniu o Bożej obecności prowadzeniu w każdej sytuacji nieważne jak będzie dookoła sucho będziesz miał w duszy swojej zdrój tak jest napisane twoja dusza będzie jak nawodniony ogród I, i jak fontanna wód, które nigdy nie wysychają. W obecnym czasie na Florydzie mamy suszę I możecie na pewno pokazać ludzi, którzy nawadniają swoje ogrody. Oni się różnią od tych, którzy nie nawadniają. Różnica jest y, ogromna. I ludzie, którzy sprostają Bożym warunkom, pomimo tego, że wszystko inne i wszyscy inni są wysuszeni i martwi, wszystko dookoła spieczone, a ci ludzie będą jak nawodnione ogrody. I dalej przechodzimy do obietnicy, która jest kulminacją tych obietnic Bożych. Jest ona w 12. Jest to obietnica odnowienia. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Zauważ, ile jest prastarych gruzów w Kościele, opuszczonych miejsc. Wiecie o tym? Które należy odbudować? Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Wiecie, ja uczyniłem krótkie studium na temat ludzi, którzy naprawdę poruszyli ramię Boże. W historii Kościoła którzy zakładali fundamenty poprzednich, y, następnych pokoleń, których służba rozwijała się ponad ich małe koło zainteresowań, ludzi dookoła ich i ponad ich wiek jestem przekonany, że każdy z nich praktykował post. Nie mogę nawet jednej osoby takiej znaleźć. Calvin, John Knox, Luther, Wesley, Filmii. także współcześni wielcy ewangeliści, których nazwiska wszystkim nam są znane każdy z tych mężów we własnym świadectwie mówi, że praktykują post jeżeli chcesz założyć fundamenty wielu pokoleń to jest to jaka jest cena teraz dochodzimy do ostatniej obietnicy będziesz nazywany od człowiekiem, który odbudowuje most, odnowicielem y zniszczonych mieszkań, w których można zamieszkać. Jest wiele mostów wśród Bożego Ludu, wśród ich dziedzictwa, które należy odbudować. Bóg powiedział w Księdze Ezechiela, w 22 rozdziale, szukałem pomiędzy nimi męża, który może zbudować ogrodzenie i stanąć w wyłomie przede mną, ale nie znalazłem nikogo. Modlitwa z postem, modlitwa wstawiennicza jest tworzeniem ogrodzenia. I stanięciem w wyłomie. To czynicie tym, który naprawia mosty. Spójrzmy na mężczyznę i kobietę, którzy byli związani z wielkim procesem odnowienia zapisanym w Starym Testamencie, Jest wielki wzorzec odnowienia zapisany w Starym Testamencie. Jest to odnowienie Bożego Ludu, powrót z niewoli babilońskiej do miasta Jerozolimy, do ich własnej ziemi i jest to zapis o odbudowie Bożej Świątyni w Jerozolimie. Jeżeli weźmiesz książki historyczne, które odnoszą się do tej szczególnej fazy historii Bożego Ludu, jeżeli weźmiesz je w porządku czasowym, a nie w porządku, w którym pojawiają się one w piśmie, to są Daniel, Ezdrasz, Nehemiasz i Estera. Ciągle dalszy wykład na drugiej stronie, proszę odwrócić taśmy. I było to ogromne objawienie dla mnie, kiedy sobie zdałem sprawę pewnego dnia, że każda z tych osób, według których te księgi są nazwane, były to osoby, które praktykowały post I Bóg mi jeszcze raz pokazał, że istnieje bardzo bliska relacja, związek pomiędzy postem a odnową. I to już jest. Stwierdzone w księdze Izajasza 58, werset 12. Jeżeli odwrócisz księgę Daniela, dziewiąty rozdział, jest to wspaniała ilustracja tej prawdy. Boże obietnica, jeżeli pragniemy, aby się spełniła, nie jest ona wymówką dla naszego lenistwa, ale prowokacją do modlitwy, takiej jak nigdy w życiu się nie modliliśmy. Daniel był w niewoli babilońskiej, ale był studentem pisma w swoich czasach. I w Księdze Daniela, w 9 rozdziale, werset 2 i 3, Daniel 9, 2 i 3, mówi tak: W pierwszym roku. Jego panowania, ja, Daniel, zwróciłem uwagę na księgi, to znaczy pisma, na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza, nad ruinami Jeruzalemu to jest 70 lat 70 lat spustoszenia Jerozolimy Daniel studiował pismo i był historykiem i wiedział, że 70 lat niewoli dokładnie prawie już się skończyły Zdał sobie sprawę, że to było zgodne z Pismem, to co powiedział prorok Jeremiasz w 25 rozdziale Księgi Jeremiasza. Co Daniel uczynił? Czytajcie następny werset. Zwróciłem swoje oblicze. Na Pana Boga, aby się modlić i błagać poście, włosienicy i popiele. Daniel nie przyjął takiej postawy. Boże, Ty odnowisz. Jerozolimy świetnie. Będziemy wkrótce w domu. On zobaczył, co Bóg pragnął zrobić. Zobaczył, do, do czego Bóg się poświęcił i mówi: Boże, ja jestem w tym z Tobą. Panie, dolicz mnie do tego. Ja chcę modlić się i pościć jak nigdy wcześniej, aż zobaczę spełnienie Twojej obietnicy i w doświadczeniu. To jest wzorzec dla nas. Tak jak Bóg mówi o ostatecznych dniach, wylej Mego ducha i odnowię wam lata, które pożarł konik polny, larwa i gąsienica, kiedy my zobaczymy, że Bóg działa, zaczyna działać, powinniśmy zareagować tak jak Daniel zwrócić nasze oblicza w poście i w modlitwie, aby zostało wypełnione to, co Bóg powiedział, że wypełni. Boża obietnica nie jest wymówką dla braku działalności naszej. Jest to prowokacja do modlitwy. I dalej czytamy o Ezdraszu. Powróćcie w swoich Bibliach, ale w czasie to jest do przodu, Księga Ezdrasza, który przewodził wygnańcom, którzy wracali do Jeruzalemu, z Babilonu do miasta Jerozolimy doszło do momentu kiedy mieli podróżować 7 miesięcy przez kraj który był najechany przez barbarzyńców zbójców i plemiona, które były bardzo gwałtowne i dzikie mieli ze sobą swoje żony i dzieci i jeszcze, co ważniejsze dla ortodoksyjnych Żydów, mieli wszystkie święte naczynia świątyni, które miały być przesłane z powrotem do świątyni, z Babilonu. I dla nich perspektywa przejścia tej podróży przez ten obszar, który był niesamowicie niebezpieczny, i teraz jest pytanie, jak mają zapewnić swoim żonom i dzieciom ochronę i jak ochronić święte naczynia ze świątyni? I Ezra w następnych wersetach, które będziemy czytać, mówi, mogłem prosić króla, aby mi dał jeźdźców i wojsko Ale mi było wstyd Ponieważ powiedziałem królowi, że nasz Bóg jest żywym i prawdziwym Bogiem I chroni, strzeże tych, którzy mu służą Widzicie? Jedna rzecz odnośnie świadectwa składanego ludziom jest taka Że musisz żyć zgodnie ze swoim świadectwem jest to dobry powód dla składania świadectwa. Ezdrasz to świadectwo yy, przedstawił królowi Persji. Nasz Bóg troszczy się o swoje sługi. I teraz can't go back to the king and say, mieli przed sobą tę podróż. On mówi, nie mogę pójść do króla i powiedzieć, daj nam jeść i wojsko. Bo mówi, powiedziałem królowi, że nasz Bóg poradzi sobie z każdą sytuacją, z każdym y Poczuciem niebezpieczeństwa, z każdym zagrożeniem. Zawsze troszczy się o tych, którzy mu służą. Co mamy zrobić? Ezdraż miał wybór pomiędzy dwoma, rzeczami, dwoma sposobami robienia rzeczy. Cielesnym sposobem i duchowym. Cielesny polegałby na grupie żołnierzy i wojsku ale on już się od tego odciął składając świadectwo królowi została mu tylko jedna alternatywa duchowa a jaką formę przybrała ta duchowa alternatywa? modlitwa i post czytamy te trzy wersety Ezraż ósmy rozdział werset 21, 22 i 23 Potem tam ogłosiłem post nad rzeką Ahava, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla nas, dla naszych dzieci i dla całego naszego dobytku. To znaczy także dla złotych naczyń świątyni. Gdyż wstydziłem się prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nam w drodze chronili nas przed wrogami. <głos> Powiedzieliśmy wszak królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrodliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają, lecz Jego i gniew dotknął wszystkich, którzy od Niego odstępują. Więc ja nie mogę wrócić, wrócić do króla i zepsuć swoje świadectwo. Więc musi być Inny sposób dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Duchowy sposób, modlitwa i post. Więc werset 23 mówi, pościliśmy i prosiliśmy naszego Boga o to i dał nam się ubłagać. Usłyszał nasze modlitwy. I moc modlitwy i postu związała Każdego barbarzyńcę, każdego złoczyńce, złodzieja, każdego członka tych gwałtownych plemion, każdy rodzaj epidemii i choroby, który czekał na drodze na nas. Przeszliśmy pokoju i bezpiecznie, i bez utracenia ani jednego człowieka z orszaku. I uchroniwszy te wspaniałe złote i srebrne naczynia ze świątyni. Jaki był sposób, którego użyli? Duchowy sposób. I chcę Wam zaznaczyć te rzeczy. Według każdego prawdziwego fragmentu pisma, jeżeli wyciężysz w obrębie duchowym, zwyciężyłeś zupełnie, naturalnie, cieleśnie. Wszystko inne złoży się razem z punktu widzenia tego obszaru duchowego. To jest jeden, jedna z wielkich lekcji Biblii. Duchowy decyduje o wszystkim. W tym narodzie, gdybyśmy przez modlitwę i post zwyciężyli w duchowym obszarze, to społeczny i ekonomiczny obszar, polityczny, wszystkie te obszary zjednoczyłyby się razem. To jest prawda pisma. Dlatego Biblia jest taką odpowiednią księgą, ponieważ każdy szuka jakiejś odpowiedzi na problemy ekonomiczne, socjalne, polityczne. Powiem Wam, dla nas, dzieci Boży, odpowiedzią jest duchowa sfera. Zwyciężajcie w tej bitwie w obrębie duchowym w Washingtonie, D.C. A potem stańcie z tyłu i patrzcie, jak sfera polityczna, ekonomiczna i społeczna jednoczy się w tej samej linii. Jest to nauczanie Słowa Bożego. Dalej, następny człowiek w tym procesie odnowienia, Nehemiasz, którego imieniem określona jest następna księga. Nehemiasz usłyszał wśród swoich braci w księdze Nehemiasza, rozdział pierwszy, werset trzeci. Oni powracali z niewoli i te wieści do Niego dotarły. The the Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. I mówi, words, kiedy Nehemias te słowa usłyszał, Stało się, że usiadłem, płakałem, żałowałem siedem dni, pościłem i modliłem się przed Bogiem niebios. Płakałem, żałowałem, pościłem i modliłem się. Nie mamy czasu wchodzić w szczegóły, ale czytaj tę księgę. Droga została otwarta, aby Nehemiasz powrócił, odbudował te mury i miał pełne zaopatrzenie i autorytet dany przez króla. Co zmieniło całą sytuację polityczną, militarną, ekonomiczną, modlitwa i post Nehemiasza? dalej przechodzimy do Księgi Estery następna księga porządku w porządku Ksiąg Biblii dochodzimy do największego kryzysu w historii narodu żydowskiego największego, który kiedykolwiek ich spotkał, ponieważ w tym czasie jak ja jestem w stanie postanowić, określić wszyscy Żydzi w ogóle, którzy mieszkali na, gdzie, gdziekolwiek na świecie, mieszkali w obrębie granic Persji, a te granice rozciągały się od Indii aż do Etiopii, miały 127 prowincji. I Haman, nieprzyjaciel Żydów, udało mu się namówić króla i taki dekret ustalić, że pewnego dnia, 13 dnia miesiąca Adar, Wszyscy Żydzi w prowincjach króla Persji mieli być wyniszczeni, zabici. I chcę, abyście wiedzieli, że to był duchowy konflikt. Księga Estery potem ustala żydowskie święto Purim, z którym jesteście prawdopodobnie obznajomieni. Purim oznacza losy. Jest to Hebrajskie słowo określające losy. Święto jest tak nazywane, ponieważ Haman, nieprzyjaciel Żydów, rzucił losy. Rzucał losy o cały rok, aby znaleźć ten właściwy dzień, w którym ma wyniszczyć Żydów. Tak że rzucał losy, wskazuje, że traktował to w sposób duchowy. Innymi słowy, szukał ponadnaturalnie kierunku i jest napisane, miał magików lub mędrców, którzy mu doradzali. Podobnie jak i dzisiaj jest to z politykami w Washingtonie D.C. niektórymi, w obecnych czasach oni zdają sobie sprawę, że potrzebują nie tylko naturalnej mądrości, czegoś więcej potrzebują i wtedy zwracają się do wróżek, wróżbitów, do kobiety inspirowanej przez szatana, Poradę. I Haman był wzorcem tego. Wyszedł ze sfery naturalnej do szatańskiej ponadnaturalnej aby ustalić dzień zniszczenia Bożego Ludu, Żydów. Więc widzicie, że właściwie nie jest to sprawa tylko polityczna. Jest to duchowa wojna. I tak samo praktycznie jest to dzisiaj w Washingtonie, D.C. Jest to duchowa bitwa pomiędzy siłami światła i siłami ciemności. Mocą Ducha Świętego i mocą szatana. I obie te moce mają swoje czynniki i reprezentacje w rządzie amerykańskim. Więc y, ten, ta odpowiedź na ponadnaturalną moc Satana, którą wezwał Haman, była to ponadnaturalna moc Boża, którą wezwała Estera. Kiedy Estera usłyszała te nowiny, nie wchodząc w szczegóły, powiedziała do swojego wujka Mordechaja, Powiedziała, gromadź Żydów. I zauważcie, przyjaciele, jak już powiedziałem, w ratuszu dziś rano, kiedy Boże ludzie są skonfrontowani z możliwością kryzysu, musimy zgromadzić się razem. Jeżeli pozostaniemy sami, każdy mały baptysta lub mały metodysta lub mały prezbiterianin będziemy odcięci i będziemy sami. I, I mówię ludziom, jeżeli masz być w więzieniu za to, że jesteś chrześcijaninem, to nie jest dla Ciebie ważne, czy będziesz uwięziony za to, że byłeś metodystą czy baptystą. Więc lepiej zgromadźcie się razem, zanim ten dzień nadejdzie. Boże ludzie w chwilach niebezpieczeństwa zawsze musieli się razem zebrać. Tak samo było powiedziane do Mordochaja: zbierz Żydów, pośćcie i módlcie się. Trzy dni i trzy noce, dwie godziny, nie jedzcie i nie pijcie. Ja i moje służebnice będziemy też pościć i modlić się. Potem mówi, pójdę do króla. Powiedziała Mordofaja, jeżeli pójdę do króla, a on nie wyświadczy mi łaski, to wyrokiem jest śmierć. Chyba, że wyciągnie do mnie złote berło jako znak, że mnie przyjmuje. Czwartego dnia Estera założyła królewskie szaty, poszła do przedsionka króla i pismo mówi, znalazła łaskę w oczach króla. Wyciągnął do niej złote berło i mówi, czego pragniesz, królowa Estero? Sytuacja się zmieniła, nie wchodząc w szczegóły, wyniszczenie Bożego Ludu zostało skasowane i było to jedno z, jedno z największych zwycięstw w tym Imperium Perskim co zmieniło całą sytuację militarną, polityczną modlitwa i post Estery jej służebnic i Żydów w mieście stołecznym Persji co zmieni naszą sytuację dzisiaj podobnie to samo Bóg pokazał nam, co mamy uczynić. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi to zrobić? Nie ma pytania, co mamy zrobić. Pytanie brzmi, czy jesteście gotowi to zrobić? Przejdźmy dalej. Jest tylko kilka chwil zostało. Ktoś się zapyta, co, jakie dobro wynika z postu? Powiem wam, jeżeli Bóg was powołuje do postu, to macie obowiązek, aby pościć, czy wiecie, jakie dobro z tego wyniknie, czy nie. Jeżeli jesteście spragnieni, pijecie wodę. I nie wiecie wszystkiego, co woda powoduje w waszym układzie wewnętrznym, ale wciąż pijecie wodę. I Bóg powiedział nam, Pośćcie. I wiecie, jak możemy zyskać zrozumienie? Posłuszeństwo. Ja nigdy nie rozumiałem, co to oznacza chrzest wodny, aż się rzuciłem. Wtedy się zorientowałem. Ludzie, którzy mówią, ja poczekam, aż zrozumiem, a potem to zrobię, zwykle nigdy tego nie zrozumieją. Bóg daje objawienie dla ludzi posłusznych. I jak mamy y, powiększać zasób naszego światła? Poprzez powiększanie naszego posłuszeństwa. Przyjąłeś pewne światło. Dalej Bóg Ci pokazuje jakiś krok posłuszeństwa. Jeżeli zrobisz go, to znajdziesz większe światło. Jeżeli odmówisz, światło jest wycofane. Ale wciąż Boże Słowo pokazuje nam główne zasady odnoszące się do postu. Ja tylko wskazałem parę z nich tutaj. Zaparcie się samego siebie, upokorzenie samego siebie, właściwe priorytety i zależność od Boga. Spójrzmy na nie pokrótce. Jezus mówi Mateusz 16, 24 Jeżeli ktokolwiek chce iść za mną niech się pierwsza rzecz jaka jest zawsze samego siebie to jest zaparciem się twojego buntowniczego ego Twój żołądek mówi ja chcę a ty mówisz do swojego żołądka ty nie będziesz mi dyktował. Wiecie, to, co to znaczy? Zaprzeć się? W jednym prostym słowie, powiedzieć nie. I zaprzeć się samego siebie? Oznacza powiedzieć nie temu staremu egoizmowi w tobie, który. Już się przyzwyczaił do tego, że Cię prowadzi i mówi Ci, co masz robić. Lubię ten sposób, w jaki Don Basham to ujął. Kiedy nauczył się prawdy o poście, mówi, teraz ja mówię mojemu żołądkowi, kiedy ma jeść. Mój żołądek mi nie mówi. Większość chrześcijan jest prowadzonych przez ich żołądki. Czy to prawda? And there has I musi być taki czas, to to stomach, kiedy ty się oddzielisz i powiesz do swojego żołądka. No. Nie. Ty wołasz o jedzenie? Nie ma jedzenia. Bądź głodny. I kiedy minie godzinę, zorientujesz się, że głód odejdzie bez jedzenia. Czy to prawda? Ponieważ to musi się tak stać. Ty jesteś głodny w określonych porach dnia, nieważne, czy potrzebujesz w tym czasie jedzenia. Jezus mówi, pierwszy krok w pójściu za Nim jest zaparcie się samego siebie. Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian 9, 25 do 27 Ja wciąż moje ciało ujarzmiam i wciąż je umartwiam. Abym po tym, kiedy głosiłem innym słowo, sam nie był odrzucony said, I, i mówi ci, którzy walczą o medal olimpijski na mistrzostwach jakichś atletycznych oni są opanowani. Oni, są, oni kontrolują samego siebie we wszystkim. O ileż bardziej powinniśmy my kontrolować siebie, kiedy my chcemy duchowy złoty medal osiągnąć w duchowym meczu lekkoatletycznym? Wiecie dobrze że profesjonalista, zawodowiec w lekkiej atletyce już jest ostrożny cokolwiek ma jeść, jak śpi, nawet o czym myśli. Dokładnie to dotyka jego podejścia do sukcesu. O ileż bardziej my, jako chrześcijanie, musimy być pewni, że mamy ciało swoje pod kontrolą. Bóg mi powiedział w roku 1961 ja tego nie chciałem mówić ale powiedział jeżeli chcesz iść naprzód są dwa warunki powiedział pierwszy warunek wszelki postęp jest przez wiarę jeżeli nie jesteś gotowy pójść naprzód w wierze nie możesz pójść naprzód i druga rzecz, którą mi powiedział jest taka jeżeli chcesz dokończyć, wypełnić misję, którą dla ciebie mam będziesz potrzebował silnego, zdrowego ciała i za dużo masz nadwagi lepiej przypatrz się sobie dokładnie tak Bóg do mnie powiedział wierzcie mi od w tych latach, które potem upłynęły Zobaczyłem, że naprawdę potrzebuję silnego, zdrowego ciała Powiem Wam jeszcze jedną rzecz Stanie tu i głoszenie do Was jest naprawdę fizycznie ciężkim zadaniem To nie jest mała rzecz Ja robię wszystko, co jest w mojej mocy Abym był duchowo, fizycznie i emocjonalnie, umysłowo w kondycji The one thing that more Dla tej jednej than else, rzeczy, która liczy się ponad wszystko inne, to znaczy wypełnienie Bożego powołania w moim życiu. Jeszcze raz, post jest upokarzeniem samego siebie. 7, Pamiętacie, co jest napisane w Drugiej Księdze Kronik 7:14? Mówiliśmy o tym w ostatnim studium. Ilu z was pamięta? 7, 14, 7. Druga Księga Kronik 7:14. O czym tam pisze? Anybody? Czy ktoś pamięta? Ja nie zapomnę nigdy. Jeżeli mój lud, nazwany moim imieniem, ukorzy się... Jaki jest pierwszy krok? Uchłóż się. Jak się ukorzyć? Czytaj te dwa psalmy. Ja Ci podam odnośniki biblijne. Psalm 35, werset 14. I 69, werset 10. To są oba psalmy Dawida. Wiecie, co on pisze? Każdy mówi, upokorzyłem moją duszę postem. Jest sposób, aby się upokorzyć. Niektórzy ludzie mówią, Boże, sprawa bym był pokorny. To nie jest biblijna modlitwa. Bóg, Bóg mówi, upokórz sam siebie. Czytaj to. I w każdym miejscu Biblii, gdzie Bóg mówi o upokorzeniu się, mówi, ty siebie upokórz. Bóg może cię upokorzyć i czasami musi to zrobić, ale jedyna osoba, która może naprawdę uczynić się pokornym, to jesteś ty sam. I jaki jest jeden ze sposobów, aby to zrobić? Ukorzyć swoją duszę postem. Spowodować, że to stare, ubuntownicze ego podda się, ulegnie i powiesz nie. Nie będziesz tego robić. Duch ma kontrolę. Nie dusza, nie ciało, ale duch. Ja pochodzę z góry, z nieba, a nie z dołu. To się stało. Wtedy, kiedy człowiek upadł w ogrodzie jeden. Był prowadzony przez to, co pochodziło z dołu. Przez jego apetyty. I wyrzekł się prowadzenia Ducha Świętego z góry. Teraz odkupienie, po pierwsze, przywraca nam tę relację, stosunek z Bogiem. I odkupiony wierzący musi być nauczony, aby Duch Święty prowadził go z góry, a nie z dołu. To ustala na nowe właściwe priorytety. Wiecie, co powiedział Jezus? Mateusz 6, 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Mnóstwo ludzi szuka Bożego Królestwa na drugim miejscu. Na trzecim, na czwartym. A obietnica się do nich nie stosuje. Musimy mieć właściwe priorytety. I post jest sposobem, aby nadać właściwe priorytety sferze duchowej, aby ona miała tą pierwszą wartość, pierwszą ważność. I dalej post demonstruje naszą zależność od Boga. Później będziemy studiować drugą księgę Kronik dwudziesty rozdział w następnym studiu, ale Wam zaznaczyłem, że w krytycznych sytuacjach Jeho Shafat zrobił dwie rzeczy. W wersecie trzecim jest napisane, ogłosił post. W wersacie 12 modlił się i mówi, Panie, nie wiemy, co mamy robić, nie mamy siły przeciwko tej wielkiej armii, która najechała nasz kraj, ale nasze oczy spoczywają na Tobie. I to post mówi do Boga, Panie, nie mam odpowiedzi, nie mogę tego zrobić, patrzę na Ciebie, szukam Twojej pomocy. To uznaje naszą zależność od Boga. I prowadzi do Bożej interwencji. Mnóstwo ilustracji w Biblii znajdujemy, które udowadniają, że kiedy Boży ludzie spostali jego warunkom, według tego szkicu Bóg odpowiada interwen interweniuje w ich imieniu. Teraz spójrzmy na post nowotestamentowy. I sprowadźmy to do poziomu normalnej chrześcijańskiej dyscypliny. Po pierwsze, post Post był rzeczą, o której Jezus konkretnie nauczał. Mateusz 6, od 16 do 18, było to kazanie na górze i prawie każdy wierzy, że to jest dla wszystkich wierzących. Jezus mówi, kiedy pościcie, nie bądźcie jak obłudnicy. I dalej mówi, kiedy ty pościsz, Jezus nie mówi, jeżeli. Tak? Jeżeli by powiedział, jeżeli, zostawiłby możliwość, że możesz niekoniecznie pościć. Ale kiedy mówi, kiedy, jeżeli mówi, kiedy pościsz, bierze za pewnik, że będziesz pościł. Używa w tym fragmencie dokładnie tego samego języka o trzech rzeczach. O jałmużnie, o modlitwie i o poście. W każdym przypadku to jest kiedy, a nie jeżeli. Ilu z Was wierzy, że jest to chrześcijańska powinność, aby dawać jałmużnę? Ilu z Was wierzy, że jest to chrześcijańska powinność, aby się modlić? A ilu z Was wierzy, że musi to być chrześcijańska powinność, aby pościć? Więc od tej chwili Wasze świadectwo mówi przeciwko Wam. To jest dokładnie tak samo powiedziane. Ale niektórzy ludzie mówią, Jezus powiedział, nie pość publicznie. O, Jezus użył tych samych słów odnośnie modlitwy i postu. I jeżeli mówił nigdy nie pość publicznie, to nigdy nie modli się publicznie, także? So Więc przestań przychodzić na spotkania modlitewne. Widzicie, ludzie używają tego jako tego sposobu, wydostanie się z tego. O to chodzi. Jest to wymówka, aby nie robić czegoś, co jest bolesne dla ciała. To jest jedyna rzecz. Marek 2,18, faryzeusze i uczniowie Jana Chrzciciela i przyszła opinia cała publiczna i mówią, dlaczego poszczą uczniowie Farzeuszu i Farzeusze. Uczniowie ja na poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą. A Jezus mówi, mówi, dzieci, które narodziły się z komnaty ślubnej, nie mogą pościć, dopóki oblubieniec jest z nimi. Ale przyjdzie czas, kiedy zostanie im zabrany oblubieniec i wtedy będą pościć w tych dniach. I tak ja to rozumiem. Tą przypowieść. Dziećmi tej komnaty ślubnej są uczniowie. Oblubieńcem jest Pan Jezus Chrystus. Kiedy oblubieniec był osobiście obecny na ziemi, uczniowie nie pościli. Ale Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy oblubieniec będzie im zabrany i wtedy, w tych dniach, będą pościć. Teraz pytajmy siebie, czy oblubieniec teraz jest fizycznie z nami obecny, albo jest nieobecny i czekamy, aż on powróci. Moja odpowiedź jest, czekamy na jego powrót, on został nam zabrany i w tych dniach teraz my będziemy pościć, jeżeli jesteśmy uczniami. Jeżeli nie, to Brakuje nam jednego znaku odznaczającego uczniów od reszty świata. Teraz spójrzmy na jeszcze jeden fragment Mateusz, czwarty rozdział, werset jeden i drugi. Jest napisane, że Jezus praktykował post. On nie tylko głosił, ale praktykował go. Dzieje apostolskie, trzynasty rozdział. Pięciu proroków i nauczycieli w zborze w Antiochii pościło i czekało na Boga publicznie i razem. Bóg o nich przemówił i mówi wyślijcie mi Barnaby i Saula. Oni jeszcze raz pościli, modlili się And sent them out. I wysłali 14, 23. Dzieje Apostolskie 14-23 Saul, Saul i Barnaba na swojej pierwszej podróży misyjnej, converts, but, kiedy przyjechali do grup nawróconych ludzi, churches, it, nawróconych przez ich świadectwo, którzy potem ci ludzie zostali. Y Ustabilizowanie jako zbory jest napisane w każdym zborze modlili się i pościli zauważcie każdy z tych nowotestamentowych kościołów został ożywiony poprzez publiczną modlitwę i post innymi słowy każdy zbór wiedział, że jeżeli potrzeba szukania Boga sposobem jak to mamy zrobić to jest przez modlitwę i post i dalej studiujcie osobiste świadectwo apostoła Pawła możecie to znaleźć w drugim do Koryntian 6 rozdziale werset 4 i 5 i w rozdziale 11 werset 27 i jest tam napisane, że Paweł potwierdził siebie we wszystkim jako sługa Chrystusa i jedną z rzeczy, przez które potwierdził się jako sługa Chrystusa było to, że często pościł. Paweł często pościł. Liderzy przywódcy wczesnych zborów publicznie pościli. A kiedy te zbory powstały, przy wyznaczeniu starszych wszyscy zrozumieli, że to się działo przy wspólnej modlitwie i poście publicznym całego zboru to jest wzorzec Nowego Testamentu jest to wzorzec Jezusa i jest to nakaz Jezusa I jest to zasada która przewija się przez całą Biblię powołanie Boże która dzisiaj na, um, przedstawia nam prorok Joel jest takie zwróćcie się ku mnie z całym, całym swoim sercem w poście, płaczu i narzekaniu biadaniu. i stanie się potem że wyleję mojego ducha to jest to miejsce, w którym jesteśmy w Bożym programie dla Jego ludu zakończmy tą modlitwą Drogi Panie jestem wdzięczny za łaskę, którą dziś mi dałeś abym przekazał to poselstwo Twojemu ludowi i modlę się Panie aby Twój Duch Święty zaświadczył w każdym sercu i w każdemu myśle, który przyjmuje to poselstwo że prawda Twojego słowa i powołanie Twojego Ducha głos Twojego Ducha Panie, pozwól nam, abyśmy odeszli od tych drugorzędnych spraw, abyśmy właściwie to wszystko poukładali. Pomóż nam, każdemu z nas, abyśmy ponieśli osobiście odpowiedzialność indywidualną, abyśmy tym razem przyszli do Ciebie. W nowym y, poddaniu, oddaniu się gorliwości, w nowym przekonaniu i wierzy, w modlitwie i poście, aż to wielkie ostatnie wylanie Ducha Świętego nadajdzie nad wszelkie ciało. Panie, daj nam łaskę, abyśmy byli pokorni i posłuszni i w tym aspekcie modlimy się o to. For your glory. Dla twojej chwały. In Jesus name. W imieniu Jezusa. And all the people say Amen. A wszyscy it... ludzie powiedzą Amen. Amen. For further teaching on this theme, we recommend the book Shaping History Through Prayer and Fasting and also